John Flanagan, Zwiadowcy, Księga Szósta, Oblężenie Meki. Dzisiaj będzie krótko, w przeciwieństwie do czasu, który poświęciłem na tę książkę. Ja sobie cofnąłem się w, w, o te kilka miesięcy wstecz, sprawdziłem z jaką częstotliwością publikowałem recenzję kolejnych tomów tej serii. No i na początku była to częstotliwość bardzo duża, potem ona trochę siadła. I przesłuchałem sobie ten ostatni podcast na temat piątego tomu, ponieważ jak za chwilę przejdę do treści, szósty jest w zasadzie częścią tej historii i ja już w tamtym podcaście narzekałem, że dość długo czytałem tamtą książkę. Mówiłem o tym, że przez pierwsze tomy w zasadzie przepłynąłem. Tom pierwszy i drugi przeczytałem w jeden weekend, tom trzeci odrobinę dłużej, natomiast piąty tom czytałem, czytałem już miesiąc. Oczywiście z przerwami na inne książki zapychałem tam sobie, odkładałem to na bok i, i czytałem chyba, chyba tam trzy inne książki w tym czasie przeczytałem, ale już wtedy narzekałem, że, że zeszło mi to strasznie długo. Natomiast tom szósty, książkę, którą dzisiaj będę omawiał, czytałem jakieś pół roku. Oczywiście też przerywałem ją wieloma, wieloma książkami, ale naprawdę tak jak przerwałem ją, tak próbowałem do niej wracać dwa czy trzy razy i ciągle jakoś tak nie chciało mi się kończyć tej historii i ona przeleżała na, na, na moim e, odtwarzaczu, na moim telefonie Około sześciu miesięcy, bo wydaje mi się, że ja ją zacząłem czytać jeszcze w 2016 roku. Poprzednią recenzję opublikowaliśmy w styczniu, a pamiętam, że ja zacząłem czytać od razu ten, ten szósty tom, zaraz po piątym. Natomiast pamiętam też, że tamta recenzja długo się kisiła i przeleżała jakiś miesiąc, zanim my ją opublikowaliśmy. Także no, zakładam, że ten szósty tom mogłem zacząć jeszcze w grudniu. No i problem tej książki jest jeden. I ja już trochę nakreśliłem go w poprzedniej recenzji. Po czterech tomach tego cyklu, po czterech tomach cyklu Zwiadowcy, które pokazywały nam ciągłość wydarzeń, ciągłość, ale rozbitą na epizody. Każda książka przedstawiała nam pewną e, swoją historię, ale jednocześnie to wszystko było spójne i pchało nas do wielkiego finału, e, który miał miejsce w czwartym tomie. Ta czterotomowa historia została zwieńczona wielką bitwą na ogromną skalę. No i w piątym tomie my się y, y, y, mamy przeskok czasowy, i y, pomimo że skaczemy do przodu, to tak naprawdę cofamy się y, w tym, jak ta historia jest opowiadana, ponieważ no, przeskakujemy z wydarzeniami znów do skali mikro. I to nie jest złe. Ja o tym mówiłem w recenzji poprzedniego tomu, że to nie jest złe, ale między czwartym a piątym tomem powinno zrobić się dłuższą przerwę. Nie powinno się tego czytać od razu, bezpośrednio po zakończeniu czwartego tomu. I między innymi to wpłynęło na fakt, że ja czytałem ten, ten poprzedni tom tak długo, ale mimo wszystko ja oceniałem go nieźle. No, tylko miałem tam trochę zastrzeżeń. Natomiast yy, te słowa jeszcze bardziej mogę podkreślić po lekturze tomu szóstego, bo szósty tom jest tak naprawdę rozciągniętą drugą połową tomu piątego. Tutaj... Już nie ma mowy o kolejnej historii, czy nawet o jakichś dwóch, yy, tylko odrobinę różnych bardzo mocno połączonych historiach. Flanagan napisał jedną książkę i przekroił ją po środku. I tak powstał tom piąty i szósty. Do tego oblężenie Macindow, jak sam tytuł wskazuje, ogranicza się dokładnie do oblężenia zamku przez całą książkę. Poprzedni tom, chociaż, chociaż tak jak mogę narzekać, że on się cofa do skali mikro, no to jednak stopniuje wydarzenia. Stopniuje wydarzenia czytelnikom, serwuje wstęp, wprowadza w nowe realia jedne czy drugie, bo tam w sumie dwa takie wprowadzenia mamy i stopniowo prowadzi nas do pewnego momentu. To absolutnie nie jest żaden finał, ale... Nie było czegoś takiego, że cała książka jest w zasadzie o, o jednym i tym samym, a to niestety charakteryzuje tom, który omawiam dzisiaj. W oblężeniu McIndoe mamy Willa wraz z oddziałem zwerbowanych Skandian. Pojawia się Horace, którego nie było w poprzednim tomie. Oraz yy, lokalne władze i ten tak zwany Czarnoksiężnik, tytułowy Czarnoksiężnik z północy, którego historię poznaliśmy w poprzednim tomie. Oni wszyscy siedzą sobie w lasach pod zamkiem i kombinują co zrobić dalej. Wymyślają jak nawiązać kontakt z uwięzioną w zamku Elis. Yy, w końcu nawiązują ten kontakt, yy, przesyłają sobie wiadomości. Kombinuję jak odbić zamek z rąk uzurpatora, który dodatkowo sprzymierzył się ze skotami, a jest to chyba nowa frakcja, której wcześniej chyba nie było w zwiadowcach, no i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Cały tom na tym polega, a ostatecznie mamy, no już ostateczny plan, cały fortel, wprowadzenie go w życie i odbicie zamku. Koniec. I ponownie, to nie jest zła książka. Chociaż moim zdaniem naprawdę można by ją odchudzić o połowę i po prostu dokleić do poprzedniego tomu. Wymazać się tak naprawdę ten tom szósty, zmiksować go z tomem piątym, a cała opowieść tylko by na tym zyskała. Nie byłaby przekrojona, nie byłaby tak rozciągnięta, nie byłaby sztucznie podzielona na dwie części, byłaby pełna, spójna i zamknięta. Co na pewno wyszłoby jej na dobre, biorąc pod uwagę, że i tak miała utrudniony start po tym, co autor budował w czterech wcześniejszych tomach. Na plus można zapisać to, że definitywnie kończymy tutaj tę opowieść i no, wiadomo, że w tomie siódmym dostaniemy już coś innego, coś nowego, a co to będzie, no to przyszłość pokaże. I jeszcze na koniec, żebym nie został tak całkowicie źle zrozumiany. Ja nie krytykuję jakoś szalenie mocno tej książki. Mnie się ją czytało w zasadzie no niemalże tak samo dobrze jak te wcześniejsze tomy. Ja mam po prostu zastrzeżenia do, do, do jej istnienia. Uważam, że jest to trochę sztuczne pompowanie cyklu, ale to nadal jest... Fajna książka, to nadal jest fajna lektura, to nadal czyta się nieźle. Przy czym już teraz, skoro wiem, że po tym czwartym tomie dostajemy tak naprawdę dwutomowe. No zwolnienie akcji, wyciszenie, trochę, trochę przystopowanie, przynajmniej po tym, co mieliśmy w tomie czwartym, to teraz już, już tym bardziej, jeśli ktoś mnie słucha a i planuje, planowałby kiedyś to czytać, to polecam naprawdę po czwartym tomie zrobić sobie dłuższą przerwę. Poczytać inne rzeczy, poczekać aż zatęsknimy za tym światem i za bohaterami i wtedy wrócić. I wtedy odkrywać tę historię na nowo. I wtedy śledzić pierwszą przygodę e, Willa jako pełnoprawnego zwierzęcia. I wtedy na pewno tym będziecie się cieszyć dużo, dużo mocniej. To by było na dzisiaj wszystko. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Cześć! It's over.